Ignorancja wtrąca duszę do więzienia? Czy istnieje przyczyna wszelkiego istnienia? Czy to nie fałszywa tradycja wzbudza tyle pogardy? Czy wyznaniowy chaos? Brak miłości prawdy? Czy uczyć się miłości? Czy są jakieś źródła? Czy nadzieja życia po śmierci to tylko iluzja? Czy to krzyż sprowokował inkwizycję, inkwizycji masakrę? Czy trzeźwość wyklucza jedną obiektywną prawdę? Cały ten chaos to owoc kościoła rzymskiego Nieomylnego mówiąc Zbawienia bez niego Choć religii w świecie jest cały szereg Źródło prawdy obiektywnej na pewno gdzieś jest Mity, kulty, religie, tradycje ambony, Jara symbole, obrazy i inne zabobony Religijne wojny w każdym sercu w domu, państw, podzieleni w prawdzie, nie zjednoczeni w kłamstw Jak się nie zbuntować przeciwko takim fanatykom Co zamiast do Boga, modlą się do ikon Na ustach miłość, a w sercu płoną nienawiścią Nieświadomi, że karmią się czystą fikcją Rozumie materializm, to droga Lecz ja nie podejmę się tak łatwej ścieżki. To inna supletka, odwrotna wiara, która od prawdy jeszcze bardziej cię oddala. Ja widzę, że istnienie świata ma jakiś cel, jakiś wyższy plan życia i śmierci, sens. Po pierwsze, że reżyserują jakiś kolejny film. Ale miłość skutecznie nie rozdziela prawdę i mit. Ateizm zaślepia cię. Lecz wietrze prawda wyspa Światłem w tym roku jest miłość. co świadomość objawia. Szkolem dobrą czy słową, to od kogoś zależy, poznając istnienia, intencje w Boga uwierzysz. Wiary, brak wiary, jestem ateistą W nic nie wierzę, czyli będę skłonny Uwierzyć we wszystko Sprzedam i kupię towar z nadejką mąkową Znajdziesz mnie pod hasłem Niewierzący, myślący człowiek Sądzę, uważam, generalnie twierdzę Że Boga nie ma, bo musiałby być Takim jak ja zechcę Przecież logiczne glina władzę ma nad tym gęsażem Pomijam już pseudo-fakt, że sam sobie powstałem Taka a faktów, to do tych się nie odzywam Bo mi coś mówi, że mam duszę, a ja to ukrywam Nie wierzę, bo nie widzę, a nie widzę, bo nie patrzę się zmieniać, żyje mi się łatwo tu życia, wolny, niezależny jestem władza, dzisiaj jeszcze tego nie wiem czy to się opłaca, chyba czasem w funkcjach życia, mylą mi się opcje Może więc nie jestem wolny z pańskim chłopcem Chciałbym wiedzieć po co żyje I zadaję to pytanie Odpowiedź na nie gdzieś była Ale ją zignorowałem Ślepota wierzących ludzi Razi mnie i martwi Ja trzeźwy chodzę Na oczach mam wygodny klap w ciągła praca W końcu homo sapiens Pętnie ci wytłumaczę To czego sam nie łapię Łatwo ten banał przyjąłem Tobie też go będę wpychał Że Bóg równa się religia Jego adres to watyka Stan serca, zwykły mięsień Ja to kości, mięśnie stawy Może znałem kiedyś miłość Ale nie wiem kto to sprawi Może umiem teraz kochać i w miłości i mi się. Uda, ale słabo mi niedobrze, strumień odcięty od źródła Prześladuje mnie uczucie, że ktoś ciągle o mnie walczy. Żebym co tam jest po śmierci, sam nie muszę sprawdzić Jeśli chcesz być ateistą, to coś ci bracie powiem Przed użyciem zapoznaj się z treścią, skonsultuj z Bogiem że prawdziwa wolność, ktoś tak i kiedyś Boża miłość była dla mnie abstrakcją Myliłem szczęście z jedną wielką libacją Ja byłem egoistą i egocentrykiem, byłem kłamcą, tak? Ja byłem rozpusznikiem. chciałem żyć sam i myślałem, że mam siłę, ale zamiast brać krzyż, zawieszałem go na szyję Ja byłem na dnie, a myślałem, że na szczycie, chociaż goniłem śmierć Myślałem, że to życie Wychowany od dziecka w katolickim kraju żyjąc jak bogani Chciałem iść do raju Wierzyłem, że jest, ale nie wierzyłem Jemu Po co mi Bóg, skoro lepiej samemu ząbiłem widząc owoce religii Rzymu Właśnie wtedy On powiedział do mnie Synu „Nie był dobrej nowiny służywego Boga Z ochrzczonymi obrzędami nie pasożytujący na tym przemysł szalny i zrozumiałem, że religia to nie wiara, że czyste życie to nagroda, a nie kara że nie ma prawdziwej wolności bez Boga, że Jezus Nazaretu to prawda, życie, droga, chociaż ciągle mi mówią, że Bóg to wymysł że nasze życie nie ma celu i przyczyny, chociaż krzyż Jezusa to dla nich zgorszenie, jedynym sędzią ich brudne sumienie oni wierzą w rozum, co pochodzi od małpy, więc zbierają dowody niczym Indianie skalpy, próbują Zakryć kłupkę, racjonalizmu tarczą Lecz jeśli boga nie ma, to po co z nim walczą?